Witam Was moi kochani w grozie umiłowani witam Was mrocznie oraz rozkrocznie oraz w nowym roku. Yeee! Mam tylko nadzieję, że nie zdechliście z powodu kaca mordercy, a jeżeli nawet to, że agonia nie trwała długo. Sposobów na kaca jest wiele. Praktycznie dla każdego skacowanego inny sposób, dlatego daruję sobie wygłaszanie mądrości w temacie. Pomijając kwestię. Doznań dnia następnego, człowieka wczorajszego, i dla wyjaśnienia dodam, że witam Was mrocznie oraz rozkrocznie, to tylko tak, do Rymu, gdyż nie dosłownie Owszem, wyprawiam w moich audycjach siupy maści wszelakiej, ale nie cielesne, a nie osobiste. Osobistych siupów tutaj nie wyprawiam, już kiedyś o tym mówiłam, że interpersonalne konterpolacje to nie u mnie. Mimo, że osobiste animozje, kłótnie oraz darcie ryja czy darcie kotów albo jakieś chore jazdy międzyludzkie są wszechobecne, czy w życiu realnym, czy w życiu wirtualnym, nawet kłótnie i animozje są obecne gdziekolwiek, ale tego rodzaju bardach w audycji krwawa kałuża nie będzie. Ja takich kwestii w życiu unikam. A co będzie w ósmym odcinku? Ktoś się spyta. No to temu komuś już mówię, już mówię. Po pierwsze powiem o kimś, kto się zwie dumnie Wiktor Kiełczykowski i jest reżyserem. A to się ma do horroru polskiego tak, że Kiełczykowski za punkt honoru oraz cel życiowy obrał sobie realizację horrorów polskich, filmowych zresztą. Powiem również, co z tego obrania celowania się owemu Kiełczykowskiemu wyszło i co się zdarzyło się w temacie się to właśnie w pierwszym punkcie niniejszego programu będzie. <śmiech> po drugie powiem o kimś, kto się dumnie zwie Andrzej Wardziak i który to człowiek napisał książkę pod tytułem Infekcja. Infekcja jest ogólnie rzecz ujmując o zombie w Warszawie, a ja jak zwykle podejdę do tematu z tak zwanej dupy strony, czyli z lekko innego punktu widzenia. Recenzji książki nie będzie, jak również nie będzie recenzji samego Wardziaka. Po trzecie, powiem o tym, że na stronie internetowej www.polskagroza.pl zostało umieszczone podsumowanie roku 2014 w kwestii generalnie literaturowej i pochodnej. Podsumowanie dokonane zostało przez twórców i działaczy z pola polskiej grozy, i również powiem mniej więcej, co z tego podsumowania wynika. Po czwarte powiem o tym, że dostaję pytania, a raczej prośby o zaopiniowanie jakiegoś tekstu i dlaczego moim zdaniem żaden pisarz, a przynajmniej ja, nie powinnam żadnych tekstów autorstwa innych ludzi oceniać w trybie poza wydawniczym. Napisałam kiedyś list do pewnej pani pisarki z zapytaniem o możliwość oceny mojej jakiejś tam prozy. Odpowiedziała mi, że do żadnego pisarza w ogóle, i tego się trzymajmy. Po piąte, powiem o sprawie źródłowej, czyli powiem o stronie www matce niniejszej audycji, czyli o radio internetowym, radiokulturalnym. Co to jest w ogóle kto za tym stoi i dlaczego naprawdę warto się tym radiem zainteresować, a może nawet warto mieć w tym radiu swój osobisty głosowy udział. Tak właśnie powiem. No i to by było tyle wstępu do ósmego odcinka Krwawej Kałuży. A teraz śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas, czyli granie i śpiewanie nastanie. Muzyka. Muzyka wybrzmiała, kałuża się jednak nie wychlapała. Teraz nastąpi część pierwsza pogadanki, to znaczy kącik tak zwany pochwalony, a Powiem o kimś, kto się dumnie zwie, Wiktor Kiełczykowski i jest reżyserem. Dodam, że Kiełczykowski jest reżyserem wyuczonym, bo skończył ów młody człowiek odpowiednią szkołę. Dodam, że jest reżyserem aktywnie działającym na polu horroru i grozy również. No ale może od początku reżyser to jest taki człowiek, który ma pojęcie o reżyserowaniu. Ale to chyba oczywiste. O Wiktorze kiłczykowskim pisałam felieton do pierwszego zeszytu horroru masakry, przepraszam, horror masakry, ale od tamtego czasu, znaczy od publikacji felietonu się wiele zmieniło. Głównie dlatego, że upłynęło sporo czasu. No i mimo, że tam jakoś to moje felietonowanie się jakimś tam echem odbiło ale niezbyt echem szerokim ale przynajmniej sobie popisałam no jeżeli chodzi o kino czy filmy kina niezależnego bo o takich produkcjach przy okazji obgadywania Kiełczykowskiego będzie mowa kino niezależne jest moim zdaniem bardzo ważną kwestią w jakiejkolwiek kinematografii i od tego rodzaju filmów należałoby w ogóle zacząć zanim się coś weźmie i się pojawi na tak zwanym wielkim ekranie ale nie musi się tam pojawiać Skąd taki pogląd u mnie? Z przykładu uważam i zdania nie zmienię, że gdyby reżyser pokroju Wiktora Kiełczykowskiego o ile nie sam Wiktor Kiełczykowski zrealizował pierwszy film pod tytułem Wiedźmin który to film bodajże e, był zrobiony, że tak powiem pod flagą telewizji polskiej, bo gdyby to nakręcił Kiełczykowski, to ów film nie byłby, że tak powiem, zjebany po całości a co ma Piernik do wiatraka? Co ma fantastyka, bo Wiedźmin to fantastyka do horroru? Otóż to, że fantastyka leży bardzo blisko horroru, jeżeli chodzi o klimat. Stąd ten przykład z polskiego pola filmowego. Chodzi o to, że ten rodzaj kina, znaczy ten rodzaj filmu to są filmy gatunkowe, których nie może robić czy kręcić ekipa pod przewodnictwem tematycznego abnegata, który Właśnie, nie czuję klimatu. Uważam, że Wiktor Kiełczykowski czuje klimat. I to nie są puste słowa. No. no, kwestia polskich horrorów filmowych i osób zaangażowanych w realizację takich przedsięwzięć jest dla mnie bardzo ważna. Że Nie mówię, że ja jestem wielce i całokształtowo zaangażowana w przemysł filmowy, bo tak nie jest. Ale zgnębiłam Wiktora Kiełczykowskiego i ów młody, zdolny reżyser będzie tak zgnębiony, że się powtórzę, przeze mnie i mam nadzieję, że zrealizuje krótki film promocyjny oparty o moją książkę pod tytułem Alwetor. Dlaczego akurat Kiełczykowski? No, mimo że w gronie na przykład moich Facebookowych znajomych mam kilku innych reżyserów. No, no dlatego, że potrzebowałam zgnębić reżysera polskiego, który ma pojęcie o kręceniu horrorów filmów, znaczy, a moim zdaniem Kiełczykowski ma pojęcie, powtarzam. Czuje klimat horrorów, zna się na tym, lubi to, czy tam nawet się tym pasjonuje i jest w swojej dziedzinie filmowej o dziwo i mimo wszystko konsekwentny. Mimo, że łatwo nie jest, kasy jak na lekarstwo, zawracania dupy z realizacją filmu jest więcej niż ktokolwiek przypuszczał. Hollywood daleko, ludzie są dziwni i że generalnie wszystko chuj oraz można osiwieć, ale mimo tego Kiełczykowski jest czynnie zaangażowany w polski horror filmowy w obrębie tego kina właśnie niezależnego i dobrze by było, żeby teraz mówię o jego projektach grozy na tym niezależnym polu ten Kiełczykowski został postawił sobie za punkt honoru oraz cel życiowy realizację horrorów filmowych i właśnie między innymi za te jego konsekwencje postawiłem mu piadesta. powtórzę Mam nadzieję, że się człowiek nie podda i mam nadzieję, że znajdzie w sobie siły wszelakie oraz motywację do realizacji pełnomatrażowego horroru kiedyś. Oczywiście padnie pytanie od gawiedzi, czy Kiełczykowski potrafi kręcić filmy, czy podoła. Padnie na pewno pytanie, kim jest ów jegomość, jaki ma dorobek, jakie ma dossier? Na takie pytania odpowie jak zwykle zawartość albo kontent internetowy, zauważcie, że użyłam słowa, takiego fajnego. Na przykład, nie wiem, na takie pytanie odpowie zawartość YouTube'a pod odpowiednim hasłem, albo wujka Google'a. Na takie pytanie, czy Kiełczykowski potrafi kręcić filmy i czy ma doświadczenie je, odpowie strona fejsowa Hordy, Watachy, albo Czarnego Szlaku Ebonitu, najnowszego projektu. Nawet można sobie, że tak powiem, szanowne moje państwo, draństwo wejść na fanpage Wiktora Kiełczykowskiego na Facebooku. Z tego, co pamiętam, ma ów człowiek zakładkę tematyczną na łebie i chyba tam nawet jakieś zajawki na Wikipedii są o tym Kiełczykowski. Czyli dorobek jest, mimo że koleś jest przed trzydziechą, przepraszam. No generalnie szacun. I generalnie chodzi o to, że chłopak młody, ale o reżyserowaniu ma ogromne pojęcie. I również o reżyserowaniu horrorów. I to nie jest tylko jego sucha wiedza. Gdyż jego filmem dyplomowym jest krótkometrażówka pod tytułem Wataha. Co jest w tym filmie ciekawego? Moim zdaniem wiele. Jak już mówiłam, Wataha jest filmem dyplomowym. Znaczy tak zwanym zaliczeniem nauki w filmowej szkole. I wiadomo, że dyplomy się realizuje, prace dyplomowe wykonuje, ale Watacha Kiełczykowskiego, a raczej braci Kiełczykowskich jest filmem dyplomowym niespotykanym. Na ogół etiudy tak zwane egzaminacyjne nie są filmami sensu stricte, nie posiadają powiedzmy akcji, a na pewno nie posiadają zombi. No tak kochani, ponieważ Wataha jest filmem dyplomowym zawierającym zombie. Hejterzy niech sobie w dupę wsadzą negatywne opinie na temat filmu dyplomowego pod tytułem właśnie Wataha i jeżeli się komuś nie podoba, to niech się weźmie do roboty i wykona lepszy film dyplomowy. Na przykład, zrzędzić i marudzić każdy potrafi, a do roboty chętnych nie ma. No i tyle mojego komentarza. Co jeszcze? Jakiś czas temu Kiełczykowski z grupą realizacyjną oraz kilkoma innymi reżyserami wziął się za realizację projektu filmowego z prawdziwego zdarzenia, to znaczy serialu internetowego pod tytułem Horda i będącego czymś jakby prequelem wydarzeń z "Watachy", czyli tego serialu o zombie. Wtedy też się posypały gromy, że skoro zombie i serial to na pewno będzie popłuczyną po The Walking Dead. Jak już kiedyś mówiłam, nie pamiętam w której tam audycji Krwawej kałuży, czy chyba to pierwszej, czy drugiej, że horda ma się tak do walking dead, jak pięść do nosa i że nie ma co tych dwóch kwestii porównywać. Nie pamiętam oczywiście, czy użyłam określenia z pięścią, ale teraz mi takie właśnie przypasowało wielce. Horda ma już swój fanpage na fejsie, na Twitterze konto na razie pracy nad realizacją tej niestety. Hordy się przedłużają, czy to są chwilowo zawieszone. Nie niestety Hordy, tylko no wiadomo o co chodzi, trochę się pomyliłam, ale Kiełczykowski nie zrezygnował z projektu BA. Nawet z ekipą filmową, zespołem realizacyjnym uśmiechnął się szeroko na polakpotrafi.pl, żeby Polacy... Potrafili i rzucili groszem na realizację filmu o tajemniczym tytule Czarny Szlak Ebonitu, filmu utrzymanego w klimacie stalkera i teraz tak, co jest ciekawe w tym filmie, mimo że bezpośrednio nie nawiązuje do horroru, Czarny Szlak Ebonitu jest finansowany z tak zwanej zrzutki społecznej, ale to nie wszystko. Dlatego, że ekipa realizacyjna założyła sobie budżet tego shorta filmowego nieśmiało na wysokości 4000 polskich złotych. Wypożyczenie sprzętu, chociażby kamer i tego rodzaju cudów kosztuje, moi kochani. Czarny szlak ebonitu jest projektem non-profit, ale to nie znaczy, że miał być kręcony na szpulkę po taśmie klejącej. Akcja na polakpotrafi.pl trwała dłużej chyba niż tydzień, ale w tydzień, czy, czy jakoś tak, czy w 9 dni. Właśnie udało się uzbierać ponad 11 tysięcy złotych. Jaki z tego wniosek? Wniosek z tego jest prosty, jak konstrukcja CEPA, że ludzie chcą tego rodzaju filmy widzieć, że ludzie chcą, żeby tego rodzaju filmy powstawały. Jako, że główną twarzą projektu był Wiktor Kiełczykowski, wyszło na to, że ludzie chcą, żeby powstawały filmy z oka i ręki Wiktora Kiełczykowskiego, chyba, że to jest, no chyba to proste. Myślę, że to jest wystarczający motywator dla tego reżysera, jak również jest to wystarczające potwierdzenie, że ów człowiek ma łeb jak sklep. Jest zdolny, profesjonalny, nie gada po próżnicy, nie daje ciała w temacie realizacji filmów, kręci po całości, nie stosuje półśrodków, poświęca się całkowicie swojej pasji i zna się na tym, co robi i chwała mu za to. Mam nadzieję, że się jeszcze z Kiełczykowskim kiedyś spotkał na płaszczyznach horroru i grozy. Mam nadzieję, że film promocyjny do Alvetor Białe miejsce powstanie i będzie powodował ciarki oraz spadanie gaci. Ja generalnie składam wyrazy szczerej sympatii dla Wiktora Kiełczykowskiego. Życzę mu, żeby robił filmy takie, jakie chce robić, żeby był sławny, bogaty i w ogóle wszystkiego dobrego mu życzę. Dużo pieniędzy, wypasionej kamery czy tam sprzętu filmowego wypasionego, nie znam nomenklatury odpowiedniej nieskończonych pomysłów na filmy, życzę scenariusze również, życzę, żeby pisał tak strzepał jak z, rek z rękawa czy coś tam w temacie, hojnych sponsorów, logicznych myślących oczywiście i takie tam. Mam nadzieję, że chociaż jedno z tych życzeń się spełni w całości. Pozdrawiam serdecznie Wiktora Kiełczykowskiego, a teraz mam nadzieję, że się Państwu, dla spodoba interludium melodyczne, które oczekuje w oczekiwalni, a to znaczy, że z głośników popłynie teraz muzyka radości, miłość, niosąca, czyli gramy. To jest nadal krwawa kałuża, odcinek ósmy, wracam po przerwie i teraz będę mówiła o Andrzeju Wardziaku, a dokładniej o jego książce pod tytułem Infekcja ale jak już wcześniej określiłam, podejdę do tematu z dupy strony. Ale nie mówię teraz o dupie Wardzaka, tylko o książce ogólnie. Można powiedzieć, że ta część programu to będzie zupełnie nowy kącik tematyczny, mianowicie kącik ceramiczny kawiwi sekcja, czyli podetknę pod uszy słuchaczy książeczkę oraz pośrednio autora książeczki wyflaczonych na ceramicznym talerzu w otoczeniu <grych> znienawidzonej przez autora Brukselki. Czyli autor z książeczką zostanie wyflaczony specyficznie. Czyli jak? Czyli tak, że nie powiem, czy mi się ta książka podobała, że teoretycznie nie powiem. Powiem tylko, że jest to tematycznie w klimacie horroru, gdyż występują tam zombie. A zombie to wiadomo, że żywe trupy. Akcja dzieje się w Warszawie i tyle ciekawostek. Albo nie. Moim zdaniem... A weźcie pod uwagę, że jestem trzepnięte nieco i skala poznawcza horroru mi się przesunęła. Sprawę apokalipsy zombie traktuję w kategoriach tzw. przygodowych albo survivalowych. Bez tak zwanej złośliwości, ani bez cienia złośliwości, ani bez nic takiego, nie, czegoś takiego w podobie, powiem, że infekcja jest horrorem przygodowym i to dobrze, i to dobre określenie jest miasto, w tym przypadku stolica trochę nadszarpnięty pałac kultury na okładce, jakieś wraki samochodów w treści krew trupy i żywe trupy czyli soczysta, szybko czytająca się książka a miałam nie szastać opiniami bo mimo wszystko nie czuję się opiniodawcą no ale tak uważam że to jest po prostu dobra książka pierwsza inna dupy strona tej, tej, tej właśnie w tej zakładce audycji przepraszam za moje jąkanie ale książka y, mianowicie się ukazała w roku 2013, czyli lekko licząc kalendarzowo będzie dwa lata temu. No i właśnie, no i co z tego? No i jakoś ta książka o zombie w Warszawie, fajnie napisana, przeszła bez echa. Ja nie mówię, żeby od razu wolnąć reklamę w TV, czy jakiś tam ogromny billboard przy naszej pięknej autostradzie. No ale na pytanie, dlaczego książka przyszła bez echa, co jest dziwne, nawet bez echa środowiskowego, czyli środowiska horroru i grozy, no nawet na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, dlaczego taka, taka cisza jest w temacie, gdyż po prawdzie mało kto z ludności o tej książeczce wie, czy wiedział. I teraz tak, głównie dlatego jest cisza. No że książeczka jest wydana podwójną krwawicą. Po pierwsze, yy, moim zdaniem Wardziak jest pis pisarzem, ale pogodzinnym, podobnie jak ja, czyli w dzień zapierdala na etacie, w nocy ściboli. Wydał tę książkę podwójną krwawicą, po pierwsze właśnie krwawicą ścibolenia nocnego i tam rezygnacji z życia i wszystkiego innego. Plus ta krwawica dotyczy tak zwanego współfinansowania, Gdyż infekcja została takoż wydana. Cisza w eterze oraz wśród ludności albo w środowisku horroru i grozy polega na tym w temacie, że autor w kwestii promocji został sam. Na tak zwanym lodzie. A na czwartej okładce nie ma żadnych medialnych patronów. Ale to żadnych. Mimo, że jest kilka dobrych i promocyjnie prężnych miejsc. Takich jak na przykład Kwant, Grabarz Polski, okiem na horror, kostnica, karpę noctem. A jeżeli chodzi o zombiaki, to pięknie by wyglądało logo postapokalipsy Polska albo nerd kobiety. Dużo szumu w temacie zrobiłby pewnie blog Pauliny Król. Blog się nazywa w świecie słów. Już kiedyś o tych miejscach mówiłam i to jest moja ścisła czołówka patronów medialnych. Tych, te strony internetowe i blogi. A internet, jak wiadomo, jest najlepszym sprayem informacyjnym i nie mówię teraz tylko o informacji umieszczanych na Facebooku. Jak już pewnie wiecie, a jeżeli nie wiecie to powtórzę, jestem generalnie przeciwna tego rodzaju zabiegom, które się zwą wydawanie książek ze współfinansowaniem. Jak już mówiłam, w większości przypadków współfinansowanie jest tylko z nazwy, a w rzeczywistości to autor pokrywa większość kosztów wydania książki to się niekiedy trochę odbija na jakości tekstów, głównie na tak zwanej redakcji, tak zwanej językowej, dla uściślenia. Nie mówię, że w infekcji są błędy, mówię, że trochę jakoś nie wyczuwam solidnych redaktorskich szlifów, ale może się teraz czepiam. Następnie te ujęte w cudzysłów współfinansowanie wiąże się niestety z kwestią, że autor zostaje z pewnymi wymienionymi przeze mnie wcześniej kolejnymi kwestiami sam, czyli na tak zwanym wspomnianym lodzie. I tu jest właśnie przysłowiowe dno oraz 7 metrów muł, Dlaczego? Z powodu braku tych patronatów medialnych książeczki. No tak, większość firm wydawniczych za powód współfinansowania wydania książeczki podaje motywację autora do podejmowania działań promocyjnych, znaczy, że Autor przez to czuje się zmotywowany do podejmowania działań promocyjnych albo marketingowych celem zwiększenia sprzedaży powieści. Moim zdaniem to jest bzdura, takie pseudomotywowanie. Ponieważ autor współfinansujący musi się napocić i nareklamować książeczkę, żeby nie tyle zwiększyć jej sprzedaż, to żeby chociaż mu się zwróciło z tego pseudo współfinansowania coś i ewentualnie, żeby coś tam mu skapnęło w charakterze honorarium, czyli wysiłek podwójny. Działania promocyjne mają to do siebie, że trzeba wiedzieć, do kogo się zgłosić. I tu jest haczyk. Taki mianowicie, że współfinansowanie najczęściej dotyczy debiutantów, którzy po prostu nie wiedzą gdzie, nie wiedzą jak i nie wiedzą komu książeczkę się marketingowo pokazuje, żeby lekko hałasu w temacie narobić. Czyli Autor jest w tak zwanej czarnej dupie. Mówiłam, że podejdę od, do tematu od dupy strony. Uważam, że infekcja jest książką wartą uwagi. Oczywiście, że Wardziak ją wydał w takim, a nie innym wydawnictwie, to nie jest koniec świata, tylko raczej na łóżka dla debiutanta. No tak. Infekcja jest debiutem Wardziaka i uważam, że gdyby chłopak troszeczkę poczekał, to by wydał w normalnym wydawnictwie i czułby się, mówiąc ogólnie, zaopiekowany pod wydawniczym względem. Jest mnóstwo wydawnictw, wiadomo. Coraz więcej wydawnictw otwiera swoje książkowe ramiona i chętnie rozpatruje propozycje wydawnicze z groźnej półki. Czytam horrory, tylko trzeba czasami uzbroić się w cierpliwość. Czyli po prostu wydawanie książek to proces i czasami trzeba cierpliwie poczekać na swoją kolej. Ale wiadomo, człowiek się na błędach uczy, mam nadzieję, że już kolejną powieść swoją Wardziak wyda normalnym trybem że na ostatniej stronie okładki pojawi się któryś z tych wymienionych przeze mnie wcześniej patronatów medialnych, bo to są bardzo rzetelne miejsca, jeżeli chodzi o promowanie, recenzowanie, opiniowanie, cokolwiek. Poza tym, jeżeli chodzi o Nagrodę Polskiej Literatury Grozy, którą jest również, jest również bardzo ważna kwestia, Nagroda Polskiej Literatury Grozy imienia Stefana Grabińskiego to niestety, a propos tej nagrody, regulamin nagrody, proszę, że powtórzę, wyklucza udział tekstów, które się ukazały w trybie współfinansowania właśnie. Może to będzie mo wystarczającą motywacją do tego, żeby powieści wydawać w trybie tak zwanym klasycznym. Przynajmniej powieści, grozy i horrory, bo inne tam nie wnikam. Miałam nie mówić, czy mi się infekcja podobała, czy nie. No Ale powiem, że mimo technicznych niedoróbek stricte redakcyjnych, tematycznie książka spełniła moje oczekiwania, jest zgrabnie napisana, są zombiaki, jest Warszawa, jest apokalipsa, czyli generalnie to, co modne i wygodne. Ja czekam na kolejne powieści Andrzeja Wardziaka, trzymam kciuki za rozwój literackiej jego kariery no i pozdrawiam niniejszym Andrzeja Wardziaka oraz jego piękną, narzeczoną. Mam nadzieję, że wszystko będzie ładnie i git. A teraz pozdrawiam piękną śpiewogrę, przywołuję znaczy, Poproszę bibliotekę dźwiękową o wypuszczenie trochę brzdąkań w uszy Wasze oraz eter, czyli rozbrzmi teraz jakaś niecna muzyka. Krwawa kałuża, czyli w tym przypadku ja, już się wytańczyła i wyszalała i teraz powiem o tym, że na stronie internetowej polskiej grodzy www.polskagroza.pl zostało umieszczone, podsumowanie roku 2014 w kwestii generalnie literaturowej i pochodnej, podsumowanie tego rodzaju dokonane zostało po raz pierwszy z okazji kalendarzowego końca roku 2014 oczywiście, z okazji powodu, znaczy z powodu takiego, przepraszam, że by zaprezentować jakiś mocniejszy akcent, znaczy pokazać, że przez ten miniony rok, albo i lata wcześniejsze, bo, no, no, jednak coś się w, go, w polskiej grozie i horrorze naprawdę zdarzyło. A się zdarzyło. Podsumowanie tego rodzaju było dobrą okazją do pokazania ludziom, że twórcy grozy i horroru tworzą ten polski horror i grozę, a działacze, że działają. To dla niektórych obserwatorów polskiego pola grozy niekoniecznie było oczywiste działania i tworzenie. Myślę, że po przytoczeniu wybiórczych dokonań i zdarzeń na polu polskiej grozy, wybiórczych, bo chyba nie wszyscy z działaczy i twórców się wypowiedzieli, myślę, że po przytoczeniu tych dokonań, czy zestawień, ten niegdyjszy pogląd, że polska groza i horror jest chujowy, albo że polska groza to śmiech na sali, mam nadzieję, że ten pogląd zdechnie tak zwanym zdechnięciem naturalnym. To znaczy zdechnie na śmierć. Śmier śmierciową śmierć. Czyli nie będzie zombie a tak na poważnie coś się zdarzyło. Moim zdaniem, a propos zdarzeń właśnie, to zdarzył się drugi kwason. Co jest moim zdaniem ogromnym sukcesem, tak poprawdzie. To konwent, znaczy festiwal, jest głównie sukcesem organizatorów oraz pomysłodawców tego kwasonu. Tak po prawdzie, tak uważam. Dlatego, że i, i, I to tym ludziom należy gratulować, aż do ochrypnięcia organizatorom i pomysłodawcom. Kim są organizatorzy i pomysłodawcy, w tym pomysłodawcy Nagrody Grabińskiego? No cóż, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że nie ustalałam z tymi <śmiech> ludźmi, ani z firmami, czy mogę ich imiona, yy, nazwiska oraz funkcje wymienić na antenie radiowej podczas tej audycji. Dlatego prezentację całego sztabu ludzi oraz instytucji zaangażowanych w kwason dokonam przy najbliższej możliwej okazji. O ile taka okazja będzie? Ja wiem, że krwawa kałuża ma wywoływać kontrowersje, że mam to niby rzucać mięsem i paniami lekkich obyczajów semantycznie chlastać po ścianach, że niby tego słuchacze może oczekują, że będę odstawiała tego rodzaju wyczyny werbalne czy coś tam, ale przy prezentacji osób tak zwanych prywatnych oraz niektórych instytucji bez ich wiedzy albo zgody, no to raczej nie wyglądałoby profesjonalnie z mojej strony takie zachowanie. Poza tym znam też zapisy prawa o danych osobowych oraz po prostu zasady zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Generalnie chodzi o to, że wolałabym nie tyle uprzedzić te jakieś tam osoby, że będzie o nich mowa, co po prostu w niektórych przypadkach uzyskać od nich formalną zgodę. Mimo wszystko staram się być neutralna prawie niczym S Szwajcaria przepraszam, i nie wywoływać niepotrzebnych zatargów. Nie wiem, czy mi się to udaje, ale przynajmniej się staram. Dokonania na polu polskiej grozy i horroru wymienione na stronie polskagroza.pl to moim zdaniem są dowodem, że polska groza idzie w dobrym kierunku i że się rozwija. Cieszy mnie to, że pojawiło się kilka nowych nazwisk pisarzy i twórców. Cieszy mnie to, że pojawiło się kilkoro zapaleńców, dosłownie. Cieszy mnie fakt, że groza i horror nabierają pełnych rumieńców jako literatura pełnoprawna i że coraz więcej wydawnictw przychylnym okiem patrzy na teksty tego rodzaju. Cieszy mnie również, że ta polska groza nie jest na jedno kopyto, bo są różne odmiany. A propos zmian czy odmian, to powiem tak. Ja nikogo pod kałużowym pręgierzem, czyli w kącikach zjebów na wieczność trzymała nie będę. Przecież... Tak samo jest z Piedestałem AK Kącikiem Pochwalonym. Jeżeli któryś z ludzi czy którejś ze zdarzeń dotyczących polskiego horroru i grozy odstawi jakieś fikołki czy siupy, to jeżeli z... został człowiek albo zdarzenie postawione na Piedestale, to z tego Piedestału go zdejmę. To samo dotyczy zjebów. Czy mówię o kimś konkretnym? No mówię o kimś konkretnym, gdyż jakiś czas temu, bodajże w autycji drugiej, ale nie pamiętam dokładnie, postawiłem pręgnięć dla pana Tomasza Czarnego. Ale wszystko wskazuje na to, że pan Tomasz Czarny się wziął ostro do roboty, zacisnął poślad i są tej roboty już jakieś efekty. Cieszy mnie to wielce i nadal, bez żadnej złośliwości ani babskiej upierdliwości, nadal czekam na powieść pana Czarnego, ale tak czekam, żeby móc tę powieść umieścić w podsumowaniu dokonań na polu polskiej grozy w którymś tam roku i na stronie grozy, czyli www.polskagroza.pl Na to czekam właśnie, mówię szczerze. A teraz czekam, aż się wygadam, gdyż jeszcze mam dwie kwestie do powiedzenia, a nie chciałabym, żebyście posnęli. Teraz poproszę DJ-a o jakąś muzykę na pobudzenie, czy to systemu nerwowego, czy to apetytu, do wyboru, do koloru taką pieśń poproszę zacną czyli po raz kolejny popłynie z głośników muzyka przypominam, że słuchacie ósmego odcinka krwawej kałuży biorę za moją dykcję, jest już troszeczkę późno nagrywam program, jest czwarta nad ranem wchodzę na antenę w odsłonie właśnie czwarte i po czwarte powiem o tym że dostaję pytania, a raczej prośby o wyrażenie opinii o jakimś tekście Prozą, prozą. Piszą do mnie ludzie, którzy, których obecnie bardzo pozdrawiam tych ludzi, więc w, w, wiedzą, o kogo chodzi. Pytają, czy nie zerknęłabym na ich prozę, poezję, cokolwiek. Jest tak, że owszem, ja bardzo chętnie przeczytam, ale raczej wolałabym nie ingerować opiniodawczo w wasze teksty, kochani, gdyż nie czuję się na siłach. Można tak powiedzieć. Z tego, co się zorientowałam, każdy piszący ma swoje jakieś tam nawyki, swój styl swój pryzmat postrzegania tekstu, no i generalnie rzecz biorąc nie uważam, żeby pisarz był tak zwanym obiektywnym źródłem informacji. Tak mi zresztą powiedziała pewna pani, bardzo miła pisarka. Ja wiem, że są kursy pisania prowadzone przez pisarzy, że są kursy kreatywnego pisania, że są poradniki, że są strony internetowe z radami, jak pisać, o czym, kiedy, ile, tego jest mnóstwo są w jakieś dyskusyjne fora. Tego jest po prostu multum. Ja nie mówię, że zgłaszanie się do, po opinię do pisarza, czy po redakcję tekstu jest z, z generalnie złe. Nie. Moją pierwszą książkę redagował Romek Pawlak, a Romek Pawlak jest pisarzem z dorobkiem, którego właśnie Romka Pawlaka niniejszym serdecznie pozdrawiam. Mówię tylko, że, nie że ja nie czuję się na siłach wydawać opinie o tekstach innych prozaików, albo kandydatów na pisarzy. Czyli inaczej mówiąc. Dlatego nie również, dlaczego, dlatego również nie piszę czegoś, co się zwie recenzjami książek. Mimo propozycji, recenzowania. To znaczy tak, ja się obawiam, że w opinii czy proponowanych poprawkach sugerowałabym się moimi tak zwanymi naleciałościami, a mam naleciałości. No, i mam jakiś tam swój styl. I chciałabym czegoś. Nie, znaczy nie chciałabym czegoś sugerować. I nie chciałabym do tego stopnia ingerować w wasze teksty, bo bo to są wasze teksty, waszego autorstwa, nie moje, co innego zwykła korekta, czy jakieś tam błędy, poprawki, przecinki, gramatyka chociażby, ale od tego rodzaju pracy są specjaliści, redaktorzy na przykład, albo korektorzy, jeżeli nie z wydawnictw, to z magazynów, albo z tak zwanych z, tych, tych zinów internetowych. No, tak, o tym wiem, ponieważ kiedyś się udzielałam w kwant w tej dziedzinie oceniawczej, ale już od dawna się nie udzielam. Po prostu mnie to przerosło. Przepraszam bardzo, ale jeżeli po ocenę czy sugestie, to nie do mnie, kochani. Poza tym, cóż, mogę oczywiście się wypowiedzieć w temacie, czy tekst się dobrze czyta, czy jest przejrzysty, ale myślę, że w waszym otoczeniu są ludzie bardziej predysponowani do tego rodzaju opinii wydawania. Jeżeli chodzi o poprawki czy sugestie stricte redaktorskie, to powtarzam, nie do mnie, kochani. Są od tego specjaliści. Nie dlatego, że jestem świnią i nie doradzę. Doradzę oczywiście, jeżeli komuś będzie bardzo na tym zależało, ale mówię szczerze, następnie znajdą mnie mega wątpliwości, czy doradziłam dobrze, na przykład. Zrozumcie, to każdy tekst jest inny. Wiadomo, że rozwiązania czy sugestie, które pasują do moich tekstów, Mogą się nie sprawdzić. w Waszych. I to jest normalne. Poza tym, ja nie jestem nieomylna. Sama robię błędy. Moje teksty są również redagowane. Ktoś mi proponuje zmiany, albo je przyjmuje, albo nie. Generalnie to trudne jest tak po prawdzie. I nie odmawiam opinii czy redagowania waszych tekstów, bo tam teksty, które przysyłacie są w ogóle, nie wiem, marne, słabe, albo wręcz do dupy. Odmawiam bo mówię szczerze, powtarzam jeszcze raz, to takie troszeczkę masło maślane mi wyszło teraz, bo mnie to przerasta. Mogę wskazać osoby i jeżeli ktoś będzie chciał, wskażę osoby, które podejmą się opinii, recenzji, nawet redakcji tekstów. Z tym, że jest jeszcze jedna sprawa. Przypominam, że to są normalne, standardowe, wydawnicze zajęcia. I najczęściej osoba je wykonująca otrzymuje albo od autora, albo od wydawnictwa za dość uczynienie swojej pracy, czyli wynagrodzenie. I nie mówię, że jeżeli ktoś mi przyśle do oceny albo nawet redakcji swoją powieść o objętości 500 stron, to tę powieść zredaguję, jeżeli ktoś mi zapłaci. Nie, nie zredaguję, ani tym bardziej okiem nie rzucę. Chociażby dlatego, że nie mam fizycznie na takie przyjemności czasu. Dlatego zrezygnowałam z pisania opowiadań własnych, dlatego zrezygnowałam z oceniania tekstów nadsyłanych do jakichś konkursów, czy nawet dlatego zrezygnowałam z bardzo ważnej dla mnie antologii. Też jakiś czas temu wycofałam się z pracy techniczno-oceniaczej pewnego tajemniczego zbioru opowiadań, zwanego właśnie antologią. Z braku czasu, kochanie. poza tym skupiam się na pisaniu dwóch książek jednocześnie, czyli Generalnie mogę powiedzieć, że doceniam wasze zainteresowanie oraz zaufanie, ale proszę, jeżeli już musicie się zwrócić z tekstem po opinię, czy tradycyjnie zerknięcie, m, tradycyjne zerknięcie okiem, przepraszam, do jakiegoś pisarza, to niestety nie do mnie. I to bez tak zwanych osobistych animozji, mówię to ze względów m, po prostu technicznych, nie dam rady, to mnie przerasta. I teraz przyznam, że zrobiło się lekko sztywno i żeby trochę zluzować atmosferę, proszę te telekino o podkład torowy aka muzyczny, czyli graj piękny cyganie trwała kałuża, czyli ja wracam na antenę po przerwie i na koniec tegoż cud spotkania powiem o sprawie źródłowej niniejszej audycji czyli internetowym radiokulturalnym znowu się pomyliłam Radio się nazywa, ma swój fanpage na Facebooku jest, że tak powiem, źródłem strony Krwawa Kałuża, ma swoją oczywiście stronę internetową i ma swojego redaktora naczelnego, imć Grzegorza Raczka, któremu niniejszym, ja, Magdalena Maria Kałużyńska, zwana również Krwawą Kałużyńską, wel Krwawą Kałużą, składam serdeczne podziękowania za to, że w ogóle to radio Kulturalne internetowe. internetowy, ów Raczek Grzegorz wziął i stworzył. Bo dzięki tobie, drogi rednaczu, to radio w ogóle hula, mówiąc ogólnie, i dzięki tobie oraz twojemu zaangażowaniu mogę się tak pięknie tutaj na owej antenie wykrwawiać, seplenić, faflunić i pluć do mikrofonu. Zresztą nazwa audycji, baner i graficzne przedstawienie mojego nazwiska, tak żeby krwawa kałuża z tego wyszła, jest również Twojego autorstwa, drogi Grzegorzu i to Tobie się należy główny i największy piedestał niniejszym na audycji owej ustawiany. oczywiście niby miałam sklecić jakąś patriotyczną, dziękczynną odezwę w audycji inauguracyjnej na przykład dziesiątej, bo to taka niby tradycyjnie okrągła liczba ale na przykład hmm, postanowiłam pokradzić naczelnemu teraz a natomiast y, audycję inauguracyjną zrobić na przykład trzynastą, y, nie dziesiątą. No właśnie tak postanowiłam i jeżeli miałabym czekać z podziękowaniami do audycji inauguracyjnej trzynastej, no to dopiero wtedy bym się okazała świnią niemytą i niewdzięczną małpą ze wścieklizną. A ja jestem krwawą kałużą właśnie dzięki Tobie Grzegorzu, redaktorze Raczku Naczelny i za to Ci właśnie składam serdeczne wyrazy, ukłony i ucałowania Śle od drania. Tak do rymu. Takoż mówię teraz odezwę cichą, rozbójaj to radio i żeby wielkie ono było. Amen. No inna kwestia a propos radia, że samą krwałą kałużą radio owo nie żyje i jeżeli jest wśród słuchaczy ktoś, kto chciałby również perorować do mikrofonu na jakieś tam interesujące tematy albo zagadnienia, to prosimy serdecznie o kontakt z redaktorem naczelnym radia. Znaczy tak, powiem szczerze, chciałabym naprawdę, żeby radio niniejsze się wzięło i rozrosło, bo uważam, że to jest masakrycznie fajna inicjatywa i nie chciałabym, żeby się zmarnowała, gdyż byłoby, po prostu byłoby szkoda znowu faflunie, ale to y, troszeczkę jestem zmęczona, byłoby szkoda czasu i pieniędzy, no i generalnie rzecz biorąc wszystkiego, każdego tego zaangażowania, chciałabym również żeby bloki programowe kulturalnego radia internetowego były wszelako zróżnicowane i wierzę głęboko, że są wśród słuchaczy pasjonaci i że mają owi coś do powiedzenia i jeżeli tak jest i jeżeli moje wierzenie się spełni to w imię powiedzenia do odważnych świat należy, piszcie w temacie do redaktora naczelnego i bądźcie dobrej myśli, ludkowie kochani, bo pozytywne myślenie to podstawa. A szeroka dupa wąska ława. Taki rym na koniec może nie wyszukany, ale żadna ze mnie poetka. Kiedyś tam pisałam wiersze, ale to było dawno i nieprawda oraz w trybie bleblania dotarliście do końca audycji ósmej krwawej kałuży, spotkamy się w eterze podczas audycji kolejnej. Niech Wam ziemia lekką będzie i szczypawki do zabawki, czy też karaluchy pod poduchy, czyli do usłyszenia kochani, do usłyszenia.